Wrońca tytułu Inter remisuje z zupełnie anonimową drużyną z Holandii. Real i Barcelona łatwo wygrywają swoje mecze, a Arsenal rozjeżdża Sporting Braga 6 do 0. Ruszyła Liga Mistrzów, zapraszamy na trzecią część podcastu Johnny Cichonie. Witamy po pierwszej kolejce Ligi Mistrzów na podcaście blogu Johnę Cichonio. Ja jestem Cichonio, ze mną jest Johnny. Witamy. Jak Ci Johnny podobały te mecze? Czy Twoi faworyci wygrali? Było dużo emocji? Jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, choć emocji brakowało. Szczególnie w meczu, meczach, w których grali faworyci. Przynajmniej w większości z nich. Zaczynamy od grupy pierwszej. Tam pierwszy z faworytów Inter tylko zremisował Stuente, które Um, uznawaliśmy za outsidera tej grupy wcześniej. Um, tak więc można chyba powiedzieć, że niespodzianka? No na pewno niespodzianka, to jest największa niespodzianka pierwszej kolejki. E, jeszcze tylko Manchester z Rangersami z 0-0, ale to będzie o tym mówić. E, no 2-0 przegrywał Inter, więc to, to po stałych fragment fragmentach gry tak więc, no zaskoczenie, dużo zaskoczenie, bo myśleliśmy, że Twente nie jest jakoś e, mocne jeszcze po odejściu McLarena, tam jeden z komentarzy pod naszym podcastem ostatnim, e, ktoś nam przypomniał, co osiągnęło Twente i, i, i, i jaki to jest klub. Wiedzieliśmy, ale nie, nie znaliśmy jak to, jaka jest, jak wygląda prawdziwa siła. W każdym razie, no zaskoczenie, no i niespodzianka na sam początek. Yy, ale ja mimo wszystko yy, ja mimo wszystko nie zmieniam jakoś jakoś zasadniczo swojego zdania na temat układu się w tej grupie, yy, dobrze się stało, myślę, że yy, padły, padły same remisy i wygląda na to, że tu każdy z każdym może stracić punkty, ale myślę, że faworyci pozostają ci sami, czyli Inter, który no wyraźnie po prostu powoli się rozkręca pod Benitezem, ale to jest ciągle przecież ogromna siła i to nie, nie wyobrażam sobie, żeby oni mieli nie wyjść z grupy. To by dopiero było. <laughs> Ale tak, myślę, że Twente jednak nie wyjdzie z grupy. No a to ten Hamswerderem tu faktycznie chyba będzie ostra walka. W sumie nie wiadomo, czy o drugie miejsce być może, nawet postraszą trochę interaktora z tych drużyn. To ten Hamswerderem właśnie mecz w Bremie zaczęło się bardzo, bardzo mocnym uderzeniem. Tottenhamu, dwie bramki ze skrzydła, zagranie do krałcha. Asysta VanderWarta, który. Musiał zejść z kontuzją w drugiej połowie, także pewnie pechnie nie przestaje prześladować Tottenham i Van der Warta zresztą też. Ym, także dwie, dwie zupełnie różne połowy dla Tottenhamu chyba. E, tak, co do kontuzji Van der Warta to jakaś niegroźne tam naczynie ciutki, więc e, nie ma dramatu, ale no to faktycznie, no pierwsza połowa to e, no bardzo, dobra, bardzo dobra gra Tottenhamu. E, dwa gole, szybkie strzelone, naprawdę wymienność pozycji, szybkie podania. Nie było widać po prostu, że tam brakuje czterech podstawowych, czy tam trzech zawodników. No ale głupio stracony golf pod koniec pierwszej połowy, no i potem na samym początku drugiej połowy szybko straconego, no i się skończyło 2-2. No Tottenham przyzwyczajał nas chyba do tego, że potrafi zepsuć najwyższą przewagę, ale też potrafi odrobić, więc no, to będzie ciekawa grupa. Ja stawiam na Tottenham w tej grupie, Werder moim zdaniem... No jest chyba trochę za słaby. Poza tym no właśnie potem ma wyjazd do Londynu w rundzie rewanżowej, więc to jest przewaga Tottenhamu już na samym początku. I wydaje się, że zwłaszcza w tak wyrównanych grupach mecze właśnie u siebie mogą być, mogą być kluczowe. no Najważniejsze, żeby wygrywać u siebie także E, chyba nie najlepszy start dla Werderu, ale oczywiście nie, nie, że, że, że, żadnych drzwi tutaj sobie nie zamknęli tym remisem. E, Harry Redknapp, trener Tottenhamu powiedział, że w pierwszej połowie, no był zachwycony po prostu grą swojej drużyny, powiedział, że, e, że to jest dokładnie, dokładnie jakby szczyt, szczyt na, jaki, na jaki Tottenham stać. Natomiast oczywiście był sfrustrowany grą w drugiej połowie. Ja się zastanawiam, czy gdyby na przykład był Modric, to on mógłby tutaj więcej spokoju wprowadzić, w, w grę tej drużyny bardziej to uporządkować i pomóc lepiej kontrolować mecz. Bo mm, wyraźnie tak już właśnie od 30 którejś minuty to ten Hamowi nie udawało się tego, tej gry kontrolować, była rwana, e, po prostu była walka w środku pola, dużo strat. Czy, czy z Modriciem myśli, że to mogło inaczej wyglądać? Zdecydowanie. Moim zdaniem Modrycz to jest mm, mm, największa gwiazda obecnie tej drużyny. No i poza tym on jest takim zawodnikiem no nie no potrafi zagrać wszystko. To jest zawodnik na miarę Realu i Barcelony tak naprawdę, technicznie doskonały. E, no i jak gdyby grał z Van der Wartem, no już widzieliśmy w pierwszym meczu w Lidze, a oni się rozumieją już po trzech treningach bardzo dobrze. Poza to, no i właśnie oni potrafią się utrzymać przy piłce, oni potrafią uspokoić grę, potrafią zmienić tempo, yy, nagle przerzucić piłkę z, z jednego kąta boiska do drugiego. Tak więc no, myślę, że to by było ogromne wzmocnienie, no ale i tak to nie wyglądało aż tak źle, no druga połowa faktycznie, no to już była... Nic nie zrobił Tottenham, trzeba powiedzieć sobie szczerze. No ale było widać, że brakowało kogoś, kto by po prostu rozgrywał piłkę. No, Wanderwart, jak był w pierwszej połowie, jeszcze w pełni sprawny jakby, no to to wyglądało całkiem nieźle. No, Wanderwart naprawdę pokazuje się z dobrej strony. No ale no potem zabrakło Wanderwarta no to kto miał rozgrywać, no, nie było tam nikogo, no. a sam Crouch jakby w środku, potem jeszcze wszedł Robert Keane, <grywka> <grywka> tak więc no, no nie było kim grać, a Werder no, jakoś, jakoś strzelił te dwa gole, miał jeszcze szansę tam, bo on, trzeba powiedzieć, że Werder robił grę w drugiej połowie i on mógł tak naprawdę jeszcze strzelić gola, w przeciwieństwie do Tottenhamu, który już jakby nie zagroził bramce Werderu. Yy, Werder już w poprzednich z mistrzów też się pokazywał z dobrej strony, no oni ład ładną piłkę potrafią grać. Także zasłużony, zasłużony yy punkt Bremenczyków. W następnej kolejce to ten Ham podejmuje Twente u siebie yy, i mają szansę yy, zająć po prostu dobrą pozycję przed następnymi, yy, przed następnymi meczami, jeżeli uda im się to wygrać, yy, bo yy, no Inter będzie podejmował Werder, Myślę, że prędzej, prędzej w Mediolanie będzie niespodzianka, niż, niż w Londynie. Przechodzimy do grupy drugiej. Tutaj w zasadzie najciekawszym meczem był Lyon kontra szalkę. 1-0 dla Lyonu po e, samobójczym golu. E, w każdym razie e, potwierdziły się całkowicie e, nasze przewidywania, że, że Szalkę to w tej chwili nie jest drużyna, która by mogła wygrywać z takimi, z takimi, drużynami ogranymi w Europie. Szalkę nie zdobyło punktu jeszcze w żadnych rozgrywkach w tym sezonie. Raul na razie nie, zap nie zapowiada się, żeby miał swój dorobek w Lidze Mistrzów po poprawić. Zresztą w, nawet w, tej, w tym, w tej, w tym sła w słabym szalkę, jeżeli ktoś dochodzi do sytuacji bramkowych, to to jest już prędzej Hunteler niż, niż Raul. No nie wygląda to najlepiej ani dla, ani dla drużyny, ani dla ElsieTe niestety. Przed nami jest ciekawy mecz Bundesliga, szarkę z Borusją. Dla Polaków, zwłaszcza i dla, dla Polaków kibiców Realu to będzie, to będzie najciekawszy mecz chyba. No na pewno. W Borusji zaciąg Polski, w szalkę zaciąg madrycki. Ale no szalka jest zawód totalny. Znaczy spodziewałem się, że chociaż powalczył z Olympic I on, że stworzy jakieś sytuacje, nic, zupełnie nic. Olimpik też nic nie grał, znaczy trzeba powiedzieć, że Olimpik miał chyba dwie sytuacje przez cały mecz. No i jakoś nie powalał na kolana swoją ofensywną grą, ale strzelił i gola, poza tym szalkę, czerwona, głupia kartka. Tam nie pamiętam jak się nazywa ten człowiek, ale po prostu bezsensowna, naprawdę. No, i żal trochę Raula, bo to nie jest trochę, to nie jest jego wina, że on nie ma sytuacji. No, bo on nigdy sobie jakby, no on musi dostać piłkę, coś sobie zrobić. No. A tutaj szalka w ogóle nic nie gra w ofensywie. To trudno też jakby winić go za to, że nie strzelają goli, bo nawet nie potrafił wyjść za swoją połowę i stworzyć sytuacji. No, dokładnie. Yy, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że yy, Leon prowadził od, od 20 minuty, więc. Yy, i im nie musiało aż tak zależeć na, na tej drugiej branży, chociaż faktycznie nie, nie, też nie zaimponowali. E, ale szalkę nie potrafią w ogóle zareagować, nie potrafili faktycznie nawet tak naprawdę przenieść gry na połowę leonu. To było, to naprawdę było aż żal patrzeć. z patrzeć. E, e, antybohaterem anty strzelił w samobójstwie, dostał czerwoną kartkę. On przypomina mi, e, nie wiem, wawrzynie, nie wawrzyniak, ostatnio tam w Legii też dostał jakąś tam z ruchem, to było. Boże, to jest to, to ta sama liga chyba. Yy, a, a nawet, yy, to jest ty, ty, tym, bar tym bardziej yy, źle to wygląda, że yy, już, już Magat zdaje się pomału rezygnować z Metzeldera, bo, bo już, na, już nawet nie wyszedł, nie wyszedł w pierwszym składzie, w poprzednim meczu ligowym został zmieniony dosyć wcześnie, więc yy, w zasadzie żadna formacja szarkę w tej chwili nie wygląda optymistycznie. Zobaczymy, może to wreszcie jakoś, jakoś tam te tryby zaskoczą, ale ale, ale hmm, na razie to nie wygląda dobrze i, i, i postępu też niestety nie widać. Poza tym Benfica wygrała z HPL i obok Lyonu tutaj się wydaje na razie e, tak, faworytem tej grupy. Myślę, że, e, że, że, że mniej więcej taki układ jak teraz jest w tabeli, powinien zostać. E, w grupie C właśnie wspomniany już przez ciebie trochę zaskakujący e, remis Manchesteru z Rangersami. Ale kiedy spojrzymy na składy, to tak naprawdę y, trudno się dziwić. No, y, Alex Ferguson zrobił 10 zmian w porównaniu z meczem z y, Evertonem. Kurstak w Bramce. Y, no i tam Runeya nie było. Był Runi? Był Runi, Runi zagrał. Nie, nie, nie, został zmieniony, wyszedł w pierwszym składzie, nie, przepraszam, tak, Runi zagrał przez, przez cały mecz, już mówię. Runi zagrał z Hernandezem, czyli z to na ataku i po prostu nie było berbatowa. Nie było berbatowa, potem wszedł jeszcze Owen I, i wydaje się, to znaczy tak, w ogóle to nie był, to nie jest największy problem Manchesteru w tej chwili, że oni z Glasgow zremisowali, bo oni też mają inne problemy. Mają inne problemy mówiliśmy o nich też ostatnio, o Runaju i tam, yy, no i, osta a, i też trzeba powiedzieć o Walencji, no to jest tragedia, ta, ta kontuzja, no, nie polecam, żeby to oglądać i w ogóle tam zaglądać do, na YouTube'a czy gdziekolwiek. W każdym razie, no Manchester samo nie wiem, przed, jak, no, przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać ten podcast o tym artykule Magnantiego, że yy, Manchester rozpuszcza fazę grupową, nie Ligę Mistrzów, tylko fazę grupową, no bo wydaje się pewne być. No i w, sądząc po grupie, gdzie Walencja rozjeżdża na wyjeździe Turków, no to e, chyba tak trzeba powiedzieć, że Manchester z Walencją po prostu wyjdą z tej grupy. Nawet Manchester bez Walencji. E, tak, tak. <laughs> Oj, taki, taki nawet, e, taki by się udał. E, <laughs> Walencja klub, Walencja zawodnik. Wszystko jasne. <grywa> e, tak, więc e, w, właśnie Phil McNulty pisał na swoim blogu o tym, że że Ferguson zlekceważył Rangersów, którzy z kolei zagrali z dużą determinacją, byli dobrze ułożeni, więc ten, ten e, bezbramkowy remis nie może, działa, nie może, nie może dziwić. E, ale właśnie tak jak powiedziałeś, tu tak naprawdę nic się nie stało i, i Manchester bez problemu powinien kiedy już trzeba będzie wygrać, powinien sobie, sobie poradzić i z Rangersami, i z Bursasporem. Myślę, że z Walencją też, chociaż... Chociaż, chociaż to już no będzie ciekawy mecz w następnej kolejce właśnie, bo do Walencji Manchester będzie jechał. O Walencji za chwilę powiemy. No i to będzie zależało właśnie też od tego, jak Ferguson do tego meczu podejdzie. Musi już trochę, trochę pomału przykręcać śrubę. No i właśnie, Manchester... Stracił Walencję, prawdopodobnie do końca sezonu, być może jakoś tam na końcówkę wróci. No i Runi ciągle, y, tym występem na pewno pewności sobie nie doda. Ym, a tak jak już wspominaliśmy wcześniej, w poprzednim podcaście, y, Manchester nie zrobił tak naprawdę wzmocnień jakichś znaczących, więc oni yy, no, w, w takich właśnie sytuacji jak, jak teraz mogą mieć, mogą mieć problemy z jakimiś poważniejszymi rywalami, no Chicarito to to Ciągle nie jest zawodnik, który mógł zastąpić Berbatowa albo w ich formie. Tak, on się kopie piłką w głowę na razie. No a Bebe, to nie będziemy o nim już nic mówić, bo tu nie ma nawet go nie ma zgłoszonego. No właśnie, powiemy o Walencji, bo zanotowali bardzo dobry występ. No zaskakująco dobry, nie spodziewałem się, że aż, chyba nawet Walencja się nie spodziewała, że Eee, Bursa Sport jest tak słaby, <laughs> no bo trzeba to chyba powiedzieć, Albo, no bo Walence nie jest a, chyba aż tak znakomita, eee, ale wygra ten gol pierwszy, to dla mnie gol kolejki chyba, gol pie pierwszej kolejki, możemy w ogóle zrobić i opublikować na blogu, tam jakieś trzy gole wybrać, eee, no ja obstawiam ten gol, to dla mnie jest gol kolejki, pierwszy gol y, koszta, 30 parę metrów samo okienko, potem jeszcze od poprzeczki z wolnego bo wyglądała dobrze gra po prostu w Alencji, naprawdę dobrze wyglądali no ale do Bursa Sport w obronie nie wyglądało zbyt dobrze, no bo te dwie, dwie kontry i soldado czyli gola na 4-0, no to, to nie wyglądało zbyt dobrze no widać, że po prostu to przypadkowy mistrz Ligi Tureckiej, no bo przecież to, to nie jest jakaś wielka siła no i tak to będzie wyglądało chyba, no z Rangersami mogą sobie powalczyć, ale nie sądzę, żeby z Walencją, czy z Manchesterem na wyjeździe było łatwiej niż u siebie. Jak u siebie nie potrafią wygrać, czy zremisować z Walencją, czyli tam słynny, słynni tureccy kibice nie pomogli, no to co może pomóc? Tym bardziej, że to drużyna, która zdaje się dobytuje w Lidze Mistrzów, więc um, myślę, że już, już, już prędzej prędzej tutaj nawet drużyna, jakiś Besitzasz czy Fenerbaczy, które by w lidze się okazały gorsze od Busa Spora, łatwiej by sobie poradziły tutaj. Dla Walencji bardzo, myślę, że bardzo ważny taki, taki mecz jest, bo oni przecież wiadomo w jakich terapatach się obecnie znajdują. Pocieszające jest na pewno to, że mimo odejścia V i Silwy ciągle wydają mi się mieć dużą siłę ataku i myślę, że dla takich zawodników jak Mata albo Pablo Hernandez właśnie to może być szansa, żeby żeby się rozwinąć, żeby przejąć odpowiedzialność za grę drużyny i, i myślę, że o ile strata Wii faktycznie będzie, będzie jednak odczuwalna zwłaszcza w meczach z dużymi, z, z, z trudniejszymi rywalami, bo jednak Soldado to nie jest ta klasa, to ta druga linia mimo, mimo odejścia Sylwy może nie stracić aż tak dużo, a, a właśnie nowe, nowe gwiazdki mogą się pojawić. To wszystko prawda, ale ja bym przestrzegał kibiców w Walencji przed chórem optymizmem i już y, mówieniem, że to jest nowa Walencja i że, jest, że nie jest tak źle, jak miało być. To jest jeden mecz. Y, w lidze to nie wyglądało aż tak kolorowo, chociaż na razie jest dobrze, ale tak, ale no. Ja nie, nie wierzę w to, żeby Walencja była w stanie z tym składem. Jakby, nie wiem, no może wyjść z, z grupy i pewnie wyjdzie z grupy, ale żeby coś więcej, no niestety nie, no chociaż lubię Walencję, zawsze lubiłem, ale nie, nie sądzę, no ale fajnie, że no ci, ci właśnie zawodnicy, jak powiedziałeś Mata czy Hernandez czy Soldado w końcu może jakieś na, na większej scenie coś zaistnieć i, i mogą po prostu, nie wiem, trans, na, mogą, mogą liczyć na transfer albo cokolwiek, no. E, tak, ja mówiąc o, o, o tym pozytywnym znaku dla Walencji, myślałem, e, nie, nie, nie myślałem, żeby oni mieli do półfinału dochodzić w Mistrzów, ale też e, ja się po prostu obawiałem przed tym sezonem, że mogą popaść w jakiś kryzys mocniejszy i nie. na przykład wylądować w środku tabeli. A tak, to jest zaskoczenie, że oni tak dobrze grają, tak to jest prawda, to jest zaskoczenie, no bo przed sezonem też nie obstawialiśmy Walencji tak naprawdę, żeby mogło nawet w Lidze Mistrzów grać, znaczy, w, żeby była czwórka w Lidze Hiszpańskiej i tak nie tak mocnej, czyli to naprawdę... Yy, nie mieliśmy po prostu wielkich oczekiwań. Tak. No, ale no zobaczymy. Yy, zobaczymy. I, I tym bardziej, że oni teraz będą grali bez presji, bo, bo wszyscy właśnie znają sobie sprawę z ich sytuacji, więc yy, więc może to będzie, będzie będzie to lepiej wyglądało niż, niż się spodziewaliśmy. Yy, Barcelona. Trochę się zezłościła tym, tym przegranym meczem z Herkulesem. odbija sobie to na pana Kosie. Dziękujemy. 3-1, tak? Obstawiałem. 5-1. 3-1 do przerwy. Swoją drużynę. Ja wiem, że tylko nie chciałem, wiesz, za bardzo powiedzieć, żeby to nie było. Ale jest jest dobrze. To wygląda no w końcu wystawił Guardiola, jak napisałem cały skład, pierwszy 8 mistrzów świata Leo Messi. I czego chceć więcej? No to widać, że. Ten, ten, W ogóle to było zaskoczenie, ten mecz z Herkulesem, no tak beznadziejnie grającej nie widziałem dawno Barcelona, w sensie wolno, to już mówiliśmy. Nie trzeba tego powtarzać. No ale to co Guardiola powiedział po meczu, że no to nie jest może wirus FIFA czy coś takiego, ale jak zawodnicy w przeciągu tam 14 dni najpierw grają z Liechtensteinem, potem jadą, lecą do Argentyny, potem wracają nie ma, nie, i w kilkadziesiąt godzin grają te wszystkie mecze, nie ma szans, żeby jakaś była świeżość czy coś takiego. Tutaj widać 4 dni sobie posiedzieli w Barcelonie i już było inaczej. Tak samo, no w ogóle od y, zakończenia Mistrzostw Świata, tak, z Meksykiem musieli pojechać do Meksyku, czyli dwa kontynenty sobie zwiedzili tak naprawdę, no, y, parę w miesiąc, tak, czy mniej niż miesiąc, to nie jest dobre dla organizmu. No, ale to wygląda dobrze, no, Messi pokazał to, co miał pokazać, nie strzelił karnego, no, ale wybaczałem mu i świetnie, no, widać, to, Cieszę to przynajmniej przed meczem z Atletico, no. ja mówiłem, że z, z Pan Tienko to wygramy, ale jak będzie z Atletico, no to zobaczymy, ale po tym meczu twierdzę, że jest lepiej niż, niż myślałem, I, ale no, ciągle to jest początek sezonu, więc jakby tak samo jak i w Realu, tak samo jak i w Barcelonie nie można mówić, że jest jakaś forma już wy, wyklarowana, no, ale jest dobrze, 5-1 na, na początek, czego chcieć więcej. Um, ja się cieszę w kontekście rywalizacji w brzydze hiszpańskiej, cieszę się, że Barcelona na Pantenei Kosie sobie odbiła to, tą porażkę z Herkulesem i już um, troszkę, troszkę, troszkę w innym nastroju będzie jechać do um, Madrytu na mecz z Atletico. Um, oby się wykurował Sergio Aguero, zapowiada się naprawdę, naprawdę dobry, dobry mecz. Um, z kolei w, w grupie E Bayern oczywiście wygrał, znaczy Bayern wygrał z Romą, to nie, nie jest tak, że... że że to było aż tak oczywiste, ale Roma w tej chwili chyba nie jest w najlepszej formie. To jest kryzys finansowy też, więc to jest, Nie wygląda to dobrze w Romie, a Bayern, no bramka Millera też trzeba powiedzieć, jedna z lepszych i ładniejszych w, tym, e, w tej kolejce. No i to, no, Bayern no, nic nie pokazał. Jakiego. Bayern wygrywa, tutaj to nie ma zaskoczenia i... i, i Bayern pewnie, pewnie bez problemu wygra tą grupę. Podobnie jak Chelsea swoją grupę, która, w, w której rozjechała Żlinę na dzień dobry 4-1. Kolejny wysoki wynik Chelsea. Poza tym Spartak wygrał na wyjdzie z Olimpikiem Marsylia. Tak, akurat jest zaskoczenie. Spartak no to był przypadkowy gol z samobójczy tak naprawdę. Ale kto strzelił? No zawodnik <śmiech> <śmiech> prawy obrońca osasun. <śmiech> Aspilicueta. A Spiritueta. Muszę się nauczyć te, tych nazwisk. <lansujesz> <gry> A nie tylko Barcelona i Real. <lansujesz> <tototuńska> yy, tak, więc Spartak ma szansę yy, ma szansę wykorzystać słabość, yy, słabość tej grupy, tak naprawdę więc, ale no w cenne punkty też. Dokładnie, że, że nowy z Marsylią teraz, mogą, ma, mają czego bronić w każdym razie. W grupie G, e, zwanej przez wielu grupą śmierci, faworyci e, nie pozostawili złudzeń e, Ajaxowi i Oser Milan i Real wygrały po 2-0? No ty pewnie powiesz więcej o Realu, więc ja się skupię na tych mm, innych zespołach. Spodziewałem się więcej, szczerze powiedziawszy, po Ajaxie i po Oser może to jest pierwszy mecz, może trema, ale no spodziewałem się, no i jeszcze wyjazd, więc to, to nie pomaga. Ale nie, nie widzę, żeby tu mogło coś się wydarzyć. To, tak jak myślałem, że może, że ktoś z tej dwójki może na przykład, nie wiem, Milan czy Real wygrać z nimi i nagle awansować. No to była taka super niespodzianka, no ale to widać, że to nic z tego nie będzie. Milan pokazał w drugiej połowie, że naprawdę... E, że, że, że to jak forma przyjdzie, w sensie, że jak się zgrają ci zawodnicy, to może być mocny. No, obrona nie wygląda może za dobrze, ale no, w ataku Ronaldinho, naprawdę, gdyby to troszkę był szybszy taki, miał tej dynamiki, co kiedyś miał. Ale ciągle, kurczę, naprawdę bardzo dobry zawodnik. No, ja, ja mu kibicuję, zawsze go lubiłem, to był jeden z moich ulubionych piłkarzy. Ale, no, widać, że ma, ma tą jakąś chęć do gry, więc to jest najważniejsze w Ronaldinho. No i Ibra strzelił dwa gole, no to cieszy. Nie aż tak bardzo mnie, no bo odszedł z Barcelony, ale fajnie, że tam strzela, no może wróci po sezonie. Tak, Milanie teraz będą prymwiedli e, odrzutkowie Barcelony i Realu. Tak naprawdę, e, ale Milan zawsze, zawsze był dobry właśnie w restaurowaniu takich, e, takich, takich zawodników i e, to im dobrze wróżo i ile utrzymają właśnie równą formę sezon może, może być dla nich udany. Real wygrał z Ajaxem 2-0, bez problemów żadnych. Ajax... Yy, mnie też trochę, trochę zaskoczyło, jak słaby Ajax tak naprawdę był w tym meczu. Yy, nie spodziewałem się, że oni będą się bronić, bo oni nie umieją się za bardzo bronić, ale, yy, ale myślałem, że będą groźniejsi w ataku przede wszystkim, bo, bo to drużyna, która tak, tak dużo ruchu tam w przodzie zawsze jest, szybcy zawodnicy, gra, gra z pierwszej piłki po prostu przeciw, przeciwrealowi, Realowi, który był w tyłach, no całkiem przyzwoicie zorganizowany, nic Ajax nie był w stanie zrobić, a bez swoich liderów, bez Suareza i Wertongena, e, chyba po prostu się spalili też trochę ci młodzi zawodnicy, tam średnia wieku jest e, bodaj naj, najniższa w całej lice mistrzów. E, wyliczyłem właśnie średnią wieku obrońców, którzy gdyby nie Oyer, e, który jest weteranem i zastępował właśnie Vertongena, który zwykle gra w obronie, to średnia wieku była 21,5 roku tam w obronie, więc, więc jak na obronę to po prostu to są, to są niemalże juniorzy, mimo że oczywiście Van Der Will już grał na mistrzostwach świata. Ja chciałem tylko dodać, że no my mamy trochę jeszcze inne, no nie znamy tak Ajaxu, nie oglądaliśmy ostat w ostatnich czasach Ajaxu, no bo nie grał w, w Lidze Mistrzów ani nigdzie nie mogliśmy go zobaczyć, znaczy nie jesteśmy fanami jakiejś Air żebyśmy już siedzieli i oglądali. No i trochę mamy jeszcze ten stary pogląd na Ajax, że tam jest młodzież najlepsza z najlepszych i, i kto tam nie wejdzie, czy masz 16 czy 23 lata, to jest super. No wi widać, że to nie jest to samo jakaś. No szkoda, no bo zawsze Ajax był fajnym zespołem, a widać, że jeszcze no dużo brakuje do, do choćby początku yy, XXI wieku, kiedy to Schneider był, był Van der Waard, yy, Heitinga, no i tego typu zawodnicy, którzy potem zrobili wielkie kariery. Tak więc no szkoda Ajaxu, no, no ale no, Real wygrał, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jak będzie taka skuteczność Realu w kolejnych meczach, no to e, to będzie gorzej, jak trafią na lepszy zespół. Ajax faktycznie, oni mają teraz duże problemy finansowe i muszą e, muszą sięgać do, do swojej szkółki w większym stopniu, żeby sobie pewnie tego życzyli. E, na pewno talent tam jest, ale to jest jeszcze za mało, za mało oszlifowane te diamenty są, żeby, żeby tak naprawdę mogli cokolwiek zwojować w tej mistrzów. Real faktycznie to chyba rekordowo nieskutecznie oddali 36 strzałów, w tym 16 celnych, strzelając dwa gole, jeden zapisany i tak Dianie, ja, więc, więc jako samobójczy. Także nieskuteczność rekordowa. Higuain z Ronaldo przede wszystkim za to odpowiadają. Reszta drużyny troszkę, troszkę w ich cieniu, po, poza Ozilem oczywiście, który dostał kolejną owację na, sto, na stojąco od kibiców na Bernabeu i który pomału wyrasta na lidera tej drużyny, ale zdaje się, że, że będzie, będzie problem, żeby jeszcze przekonać do tego jego liderowania Ronaldo i Higuain. To na pewno. No, gdyby pozwoli Jozilowi rządzić tą drużyną, to by było lepiej. Jest, takie jest moje zdaniem. Co do tych strzałów, 35, tak? Dobrze mówisz? 36 strzałów w sumie. No i tak jak mówisz, gdyby zdjąć Ronaldo i Higuaina, to tych strzałów by było może z 10, no ale tu była o wiele lepsza jakość tych strzałów niż, niż te 26. No bo Ronaldo strzał już był sfrustrowany i strzał z 20 parometrów i się dziwił, że piłka nie wpada do bramki, no, szkoda, że, że, że się dziwi, no bo nie zawsze wpada. E, Higuain poza y, golem, który strzelił z 50 cm, y, to jeszcze trafił w poprzeczkę ładny strzał, no ale poza tym to marnował, Marcelo zrobił piękną akcję, ten nie trafił w piłkę, piłka poszła do Di Marii, który przerzucił piłkę na poprzeczką, więc po prostu cyrk jakiś, znaczy, bo Marcelo naprawdę zaskoczył, zrobił w końcu jakąś dobrą akcję, i Higuain nie potrafił z 10 metrów strzelić gola, więc no szkoda, to, to źle wygląda w sensie skuteczności, bo już gra jest trochę lepsza, chociaż tak jak mówię, no nie możemy się spodziewać po Barcelonie czy Realu, po Realu tym bardziej, że nagle forma będzie i będzie płynność gry, super i wszystko będzie fajnie i miło, no bo po Barcelonie możemy się spodziewać tego za trzy kolejki na przykład, a po Realu za 3 miesiące, no ale jest i tak dobrze, wygrywają mecze, więc nie można narzekać. Tak, i Mourinho powiedział um, coś, co, co bardzo dobrze, myślę, oddaje w tej chwili sytuację Realu e, i to, że ona ciągle jest w, te, w takiej fazie dopiero um, wykorzystywania tego potencjału, e, że e, trochę oczywiście przesadził przed meczem z Ajaxem, że jeżeli, że jeżeli Real wyjdzie z grupy, w obecnej sytuacji to będzie cud, ale jeżeli już wyjdzie, to na wiosnę będą dwa razy silniejsi. E, ja myślę, że, e, że wyjdzie z grupy razem z Milanem bez większych problemów i faktycznie ta drużyna będzie z miesiąca na miesiąc naprawdę rosnąć w siłę. Ja a tylko ja chciałem powiedzieć, że nie sądzę, żeby na wiosnę jakby, znaczy sądzę, że może i przejdą tą drugą rundę, ale jak trafią na tak zorganizowany zespół jak Chelsea, e, czy choćby Manchester, który nie jest w jakiejś wyśmienitej formie, no ale to oni mają tą swoją organizację, tam się nic nie zmienia, to może być e, ciężej, no bo w Hiszpanii nie będą mieli do czynienia z takimi zespołami, które będą grały taką piłkę. Jedyna Barcelona, która im się jakby postawi, a raczej to Real będzie musiał się postawić w Barcelonie. No i Atletico, a reszta, no nie sądzę naprawdę, prawdę, żeby Walencja czy Sevilla była, mogą sprawić niespodziankę remis, czy nawet wygrać, ale to będzie przypadek po prostu. Ja nie sądzę, że, że oni są w stanie po prostu nawiązać jakąś walkę. Więc... Yy, ja myślę, że za rok najwyżej Mourinho może powiedzieć, że to jest jego drużyna, a to znaczy jego, że, że to będzie mocna drużyna. Chociaż po tych piłkarzach ja nie widzę, żeby naprawdę współczuli trochę Mourinho, no bo to nie jest jakby ten typ piłkarzy i ten typ zespołu, który on tak naprawdę lubił prowadzić i tworzył zawsze. To jest coś zupełnie nowego i dlatego jestem ciekaw, jak on zmieni jakby swoje podejście do tego i to jest ciekawe w kontekście meczu z Barceloną, no bo Obrony to naprawdę, to nie jest jakby jakaś najsolidniejsza obrona, jaka, jaka, jaką Mourinho mógłby sobie życzyć. I na przykład jak znowu się pojawi kontuzja Pepe, czy, czy nie daj Boże Carvalho dla, dla was, to, to już jest gorzej. No i, a tu obrona buduje zespół jakby u Murinio. No, w ataku to wygląda nie najgorzej, jak już powiedzieliśmy, nie? Płynność jeszcze nie jest ta, taka, jaka powinna być, ale no, są strzały, są sytuacje. Ale obrona, no, ja czekam aż silniejszym zespołem, takim jak Chelsea, który po prostu ma drogę i który zmiecie w pył takiego Pepe i każdego obrońcy innego na świecie i po prostu odda taki, że jakiego jest nie widział nie, do tej pory w tym sezonie, więc na, na to czekam. Yy, zgadzam się tylko w zasadzie co do jednego, że yy, strona fizyczna i, i ewentualnie gra w powietrzu to może być słaba, słaba, yy, słaba strona obrony real, natomiast, hmm. natomiast te, ogólnie jestem spokojny poza Marcelo, którym, o, który, o którym wszystko wiadomo, to yy, myślę, że yy, myślę, że yy, tej jakości tam jest całkiem sporo i, i to, to w dużej też mierze będzie zależeć od, po prostu od czasu, który Mourinho będzie miał, żeby tą obronę odpowiednio zgrać i, i ustawić. Ale wiesz, no to on będzie miał, ma czas jaki ma czas, no więcej nie będzie miał niż ma. Chodzi mi o to, że to nie są zawodnicy typu Lucio, Samuel, Terry, nie wiem, Alex czy tam inni. Jedyny zawodnik, który jest tak naprawdę w typie murynie obrońcy to jest Carvalho. Musi być silny, musi być dosyć szybki i mieć doświadczenie i nie być, musi być trochę inteligentny na boisku. I teraz jak bierzemy Real, to on ma obrońców takich na Ligę Hiszpańską, takich no, jak Pepe, który potrafi grać z przodu, jak Ramos, który potrafi biegać do przodu. A Mourinho wymaga przede wszystkim gry obronnej, no i oni nie są takimi obrońcami, to nie, nie można o nich powiedzieć, że to są najlepsi obrońcy na świecie albo, że może być materiał na najlepszego obrońcy na świecie. Ja się nie zgadzam. No ja wiem, że to się nie zgadza, bo ty nie jesteś obiektywny, ale spójrz na Marcelo, <grych> spójrz na Ramosa, spójrz na Pepe, to nie są naprawdę i nigdy nie będą, no takie jest moje zdanie i to widać, no bo to już kariera ich trwa sporo. Nigdy nie widać, że nie, nie było po nich widać, że to są materiałami na najlepszych obrońców w świecie. A jak ja, myślę, że, ja myślę, że Pepe, Pepe akurat y, to jest materiał. A Marcelo nie jest, ale to, to akurat jest poza materiał. dyskusją. No dobra, I, i, I myślę, że I myślę, że, i, Ramos to, oczywiście też. No a ty, ty, gdzie ale, mają to no na oni na, mają, jak mają. Jak był Samuel, jak był Lucio. Jak był Michael, no to oni mieli... Samuel, chciałem Ci, Johnny, przypomnieć, że Samuel grał już w Realu i wyglądał, wyglądał dużo gorzej niż Pepe. Nie grał w, w, w Romie i był jednym z najlepszych obrońców na świecie dlatego przyszedł do Realu. A że tam nie, potrafi się zajm nie potrafili się wtedy zajmować obrońcami i miał też kontuzje swoje, to, to, to też były, nie było najlepsze. To tam żaden obrońca nie grał wiesz, yy, z tych najlepszych jak, jak przychodzili to nie byli znowu najlepsi a, a nie było ty, ty, ty też takiego przypadku że tam był obrońca i był najlepszy na świecie nie było takiego ale też no Pepe grał wcześniej w Porto więc tak naprawdę ale w Porto to nigdy to... nie będziesz w Porto nigdy nie będziesz najlepszy na świecie no, obrońcą to e, ale to Carvalho stał się najlepszy na świecie poza Porto nie no. Zabrał go przecież Mourinho ze sobą, w Porto był już najlepszy i zabrał go do Celsji. Czyli, po... czyli jak, jak, jak Carvalho grał w Porto, to um, uważałeś, że on był najlepszym obrońcą na świecie? A jak wygrali ligę to tak. No, przecież w Portugalii jeszcze te jego mecze naprawdę to było. Wtedy się okazało, że nagle Portugalia ma super obrońców i tam był przecież jeszcze Ferreira, który nagle tam błysnął z formą. No ale miał w sensie, że błyskał formą. To nie Mówię tylko, chcę, chcę tylko powiedzieć, że, że, to nie, że to nie, są, to nie jest materiał na, i to widać, ja nie wiem, to nie wiem czy Mourinho też to chyba trochę widzi, ale no zobaczymy, no. Ja, ja tylko, to jest taka moja myśl. Którą, którą rozwinąłeś dosyć dosyć, dosyć, dosyć, obszernie. To ja na zakończenie chciałem tylko powiedzieć, że tak jak, tak jak akurat powiedziałeś o, o obronie Realu, że po prostu w, w Realu nie umieli się zajmować obroną do tej pory, i yy, yy, faktycznie było tak, że nawet jeżeli dobrobrońca tam przychodził to nie wyglądał zbyt mocno, yy, natomiast myślę, że z przyj przyjściem Mourinho to może zupełnie się zmienić, i, i, i no, sa, Sam jestem ciekaw i czekam właśnie na, na mocniejszego rywala, trochę żałuję też z tego powodu, że a jak się okazał taki słaby, bo myślałem, że to jednak będzie trochę, trochę poważniejszy test dla, dla nowej drużyny. Czekamy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na koniec Arsenal, który e, zmiażdżył kompletnie Bragę, która no, po tym pierwszym meczu przynajmniej nie wygląda na kandydata do wyjścia z grupy, ale też e, nikomu na, na Emirates Stadium nie gra się łatwo, zwłaszcza kiedy Arsenal jest w gazie. No tak, ale trochę zaskoczenie, że 6-0. Ale, ale jest, no fajnie, ja ustawiałem, ja, ja mówiłem ostatnio, jak mówiliśmy o że Arsenal może błysnąć w tym sezonie. Ale też liczyłeś, że Braga może wyjść z grupy. Jeszcze może. Ty jeden mecz, wiesz, to jest jeden mecz. Ale Arsenal naprawdę w tym sezonie pokazuje, coś, czego nie pokazywał do tej pory. Takie już doświadczenie, coś, takie cwaniactwo trochę z nich wychodzi. I grali bez pięciu podstawowych zawodników, więc prawa dla Arsenalu. Um, tak, naj, najefektowniej ze wszystkich drużyn zaczął tą um, Ligę Mistrzów. <grywa> um, w następnym meczu um, Arsenal um, pojedzie do Belgradu. Um, w zasadzie nie będzie miał nie będzie miał jakichś wielkich rywali w tej grupie już. Także um, zobaczymy dopiero, um, jak wypadną w fazie um, pucharowej. Um. Tyle, tyle na dzisiaj w naszym podcaście. Zapraszamy na naszego bloga i zapraszamy na podcast po następnej kolejce Primara Division. Zapraszamy i czytajcie, komentujcie, odwiedzajcie. Pozdrawiamy.